Zapraszamy do wysłuchania materiału z Centrum Prasowego Lemo. Grunt to fundament. Czy każdy może medytować? Czy są jakieś przeciwwskazania do medytacji? Medytować może prawie, że każdy. Dyskwalifikują z procesu medytacyjnego niektóre dolegliwości psychiczne, np. przykład choroby obszaru borderline. Są to skrajne przypadki i, i poza nimi generalnie każda osoba może i powinna medytować moim zdaniem. Każdy może znaleźć spokój, wyciszenie, radość z życia i siłę do robienia tego, co sam uważa za stosowne. Czy medytować może każdy, a czy są jakieś ograniczenia wiekowe? Znowu mogę mówić o własnym doświadczeniu. Ja medytację, medytację wglądu, taką jaką proponujemy w ośrodku, zalecam jednak osobom dorosłym. Świadomość, czyli ego, kształtuje się nawet do 30. roku życia, pomijając złośliwe dowcipy o mężczyznach, gdzie ten proces nigdy nie jest zakończony. Natomiast yy, z tą pewnością ego nie jest przygotowane do eksplorowania sfery nieświadomej w przypadku osób, które są młodsze niż 18 lat, mniej więcej. Ogólna zasada jest taka, że medytacja... Wglądu, medytacja wglądu przeznaczona jest dla osób dorosłych. W młodszym wieku zalecam techniki relaksacyjne, techniki koncentracyjne i oczywiście jest tu cały szereg zestawów, które, które skutecznie mogą stosować małe dzieci, osoby, które uczą się i mają problemy z przejściem przez trudne okresy dojrzewania w szkoły. Natomiast medytacja wglądu raczej dla osób dorosłych. A czy jest jakiś najbardziej optymalny wiek, w którym powinno się rozpocząć medytację? Jest najłatwiej? To jest bardzo indywidualna sprawa. I rozpocząłem w wieku dwudziestu kilku lat. I wygodniej jest w wieku około 40 lat. I, I powiem uczciwie, że gdy patrzę na osoby, które przychodzą medytować... Największy odsetek stanowią osoby około 40-letnie, czyli między 35 a 45 rokiem życia. Tu oczywiście odsyłam do prac Gustawa Junga, czy, czy Richa Froma, czy Richarda DiMartino, którzy badali te zjawiska i precyzyjnie tłumaczą, dlaczego takie zjawisko jak medytacja zaczyna być interesujące i pociągające właśnie w tym okresie życia. Sam proces medytacji jest przez nich też dokładnie przebadany, opisany. Gorąco polecam, odsyłam do podręczników, które, które tłumaczą te wszystkie zjawiska. Dziękuję bardzo. Dziękuję Państwu. Moim gościem był Maciej Żbik, nauczyciel medytacji Fundacji Fundament. A do usłyszenia mówi Alina Baniecka, prezes Fundacji Fundament. Audycja powstaje przy współpracy Fundacji Fundament.